Moje pedały, moje pedały, dwa, to był kreon wspanialy, kreon wspanialy, kreon wspanialy, ale jego pedały, jego pedały. Magdalena Adamowicz w kongresie USA 657 prolegomena do odrzydzania pomyśli Jerzego Kowalskiego, prezesa Pomorskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, obdartego z majątku firmowego przez prezydenta Adamowicza. Herody, Herodenszpil von Stefan Kosiewski, siódme, nie kradnij. Dziesięć przykazań Bożych. Ja, jest Pan Bóg Twój, w którym cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli. Siódme nie krabi. PDO 659, klucznik królestwa w Loreto. Herod w rozkroczu. PDO 408, Apokalipsa Iwana, czterech spieszonych. Veni Kreator. PDO 268. To dalej wszystko w pliku w ramach. Studia Slawika et Kazarica, Stefan Kosiewski, zarys estetyki Hazarów. Jam król, kreon wspaniały, kreon wspaniały, kreon wspaniały, a to moje pedały, moje pedały dwa. Zaśpiewał 74 roku nie na studenckim festiwalu Fama, kwaśniewskiego i sztorcmana, ale żartem rymowania Jeremi Przybora pod muzyczkę Jerzego Wasowskiego, namiętnymi ustyma Czechowicza Mietka, znanego z humoru nie tylko w stosunku do dziecięcej publiczności, a wtórowały mu dwa pedały, Jan Kociniak Damian Damieński to kliknij, obacz, wysłuchaj w jakim klimacie kulturowym drugiego roku studiów polonistyki Uniwersytetu Śląskiego dojrzewał naówczas emocjonalnie pisując niepokorne zbuntowane wiersze młody poeta Polski epoki Gierka kontestator Antysystemowy, młodszy kolega Korusa z Chorzowa, pisującego wtedy do młodej kultury, dodatku studenta, redagowanego w Krakowie przez Adama Zagajewskiego, kolegę Julka Kornhausera, teścia obecnego prezydenta Dudy. A dzisiaj filar, podpora ideowa Gazety Warszawskiej. Narodowiec zajebisty, bardziej od pedałów Bosaka i Winnickiego. Wówczas prawa ręka tego Kwaśniewskiego, który po wielu latach mojego autorstwa pomysł na Centrum Europejskie, zgłoszony mu na dożynkach w spale, Kupił ode mnie przy kotlecie i świadkach nieopieszale, a jakże, róbcie, będę popierał, przyobiecał, ale nie zatrudnił fachowca do roboty, nie dopilnował, nie zapłacił i nie zrobił tego, co mu doradzało się nieoficjalnie, jako oficjalnej głowie państwa, nawet pomysłu, nie ukradł, jak saryusz Wolski, ukradł mój pomysł, zgłoszony osobiście w Komitecie Integracji Europejskiej, jeszcze za Richarda Czarneckiego, na magazyn europejski. Tu kliknij, zapoznaj się z dowodami niegodziwości nierządnicy wielkiej. Na obleśnego sportowca popatrz. Debila na rowerku pod krawatem przelewał minister pieniądze z jednej kieszeni państwowej, do drugiej, w prywatnych spodniach. Niechaj sobie kandyduje do woli, Wojski, Wolski, przepraszam, do tego samego Parlamentu Europejskiego, gdzie już go raz nie chcieli. Za przewodniczącego, z nadania naczelnika państwa Kaczyńskiego. Bo dla takiego wstyd to nie ukraść i z pedała spaść. Rozeszła się zaś cała kasa kancelarii prezydenta RP na zameczek we Wiśle. Remontowanie. Tak skremowano na onczas Feniksa inicjatywę pomysłodawczą Krzyk Pawia nocą wołający o szanse na roboty przygotowawcze budowniczych. Padgatowku, te strony RP na rzecz nowej polityki wschodniej w odnowionej po ludzku z głową Unii Europejskiej Ojczyzn i Narodów. Bez ucieczek, brexitów. Tu kliknij, posłuchaj, obacz. Czyż nie jest to ponadczasowe? W podstołecznej Warszawce kreonów i pedałów? Ja nie lubię długich mówek, nie owijam wate słówek. Prosto z mostu poczy rżnę, oraz się zeusem klnę, że na dzięki pięknych dał, ja mnie czuję, ja mnie czuję, ja mnie czuję sam. Więc nie pasz herbatki, nie pasz herbatki, nie pasz herbatki Ale pakuj banaki, pakuj banaty swe Więc nie pasz herbatki, nie pasz herbatki, nie pasz herbatki Ale pakuj banaty, pakuj banaty W życiu zaś z rachę zemsty morduje Medea Kreona, i jego córkę i swoje dzieci i zwiewa po trupach do Aten jak leci. Tam trafia jej się znowu król za męża. Korzysta rzecz jasna z okazji i staje się przez to macochą dla Tezeusza, który jednak jak wiadomo ma kiepełę i nie daje sobie w kasze dmuchać. Różnie mówiono o jej dalszych losach. Różnie się mówi. Samo imię Medea, wywodząc od czasownika Medomaj, wymyśl, przemyśl, Dorać. Szczęść Boże Państwu. Wdowa po tolerancyjnym dla osadników z Izraela i Pedałów, skremowanym Adamowiczu, kandyduje w Ameryce do Parlamentu Europejskiego. I dlatego namawia żyjących tam Żydów i senatorów pochodzenia polskojęzycznego do walki z mową nienawiści. Bardzo słusznie. Mają już teraz za co dać jej pokojową nagrodę Nobla za nic. Przed wezwaniem do prokuratury w sprawie oszustw popełnionych na szkodę państwa. Niechaj skorzysta laureatka jak Obama i Wałęsa warłamowie Medea. Królowa Boska i Matka. Częstochowska. Toż to córka króla Kolchis, która pomagała obcym ukraść złote runo i zwiać z jazonem za siódmą górę wodę. Tam żyli długo i nieszczęśliwie, płodząc dwóch synów. Jak Adamowicz po ślubie 99 roku dwie córki, a po latach jak przytyła, to zakochał się w córce króla Kreona z Koryntu i przedłożył nad Magdę młodszą nieco tylko starą pannę Dulkiewicz, której zrobił córkę z osiem, dzisiaj dwunastoletnią. Medea w tej sytuacji postanowiła się zemścić. I ten motyw zemsty. Pomyśli Aleksandra Hrabiego Fredry przenosi się niniejszym na scenę Teatru Narodowego. Multiverse teatr Herody, Herody Szpil, Fostefan Kosiewski. Po tym, jak mój ukochany platonicznie aktor polski dwa razy go gościł spolni się z Kulturcentrum V we Frankfurcie nad Menem, a za to mi się obecnie chce ponoć odpłacić czarną zlewką swej kandydatury z ramienia partii Wiosna, Biedronia i Pedała. Czy to nie hańba? Na głowę szanownej córki mistrza sceny polskiej? Rachel, nie Rachel, z wesela Stanisława Wyspiańskiego, ale do czwartego pokolenia wpiję w szprachę, mówiąc Gore. Nie czuję, ja mnie czuję, ja czu Sam. Więc nie pasz kerpatki, nie pasz kerpatki, nie pasz kerpatki, ale pakuj warnatki, pakuj warnatki. Więc o, nie pasz herbatki, nie pasz herbatki, nie pasz herbatki. Ale pakuj manatki, pakuj manatki, O bogowie cóż za nędza, więc król królem je nie ty pędza. Niedośrzemnie wrzucił głębsza mam niedola wciąż co dzień okrutniejszy cios mi zadaje, mi zadaje, mi zadaje los gdy zmajkujesz manaki, wszystkie manaki Ma natki, wszystkie manatki, wszystkie manatki, to zabieraj te ścianki, zabieraj te ścianki, że... My, ludzie, rządzeni przez polityków skorumpowanych i złodziei działających w sieci naczyń połączonych globalnie, a namacalnie lokalnie w Europie nad Wisłą, jako sitwa zorganizowanych w PRL-u pod muzyczkę Klecmera teorii konwergencji Żyda Zbigniewa Brzeźnińskiego. Tu kliknij trilateral.org za słupa robiącego oficjalnie dla Dawida Rockefellera. Najbogatszego Żyda w Ameryce i Kissingera, któremu papież z Wadowic zażydzonych Wojtyła jawnie przekazał do dyspozycji pałac papieski w Castel Gandolfo. Wyrażamy trzeźwo uznanie za oficjalne skrytykowanie na forum. Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, dekretu prezydenta Trumpa, uznającego bezprawnie suwerenność Izraela nad okupowaną przez Izrael od wojny sześciodniowej 1967 roku częścią terytorium państwa syryjskiego, nazywaną wzgórzami Golan przez wojujących syjonistów my ludzie polacy i katolicy solidaryzujemy się z bliźnimi pomyśli katechetycznego drugiego przykazania miłości a bliźniego swego jak siebie samego z bombardowanymi wczorajszym atakiem rakietowym sił Izraela na miasteczko leżące, nie na wzgórzach Golan, ale na północy Syrii, opodal Alepo, przy granicy z Turcją. Uznajemy przy tym mądrość żydowską ludową i krokodyle łzy. Słowa zawarte we wystąpieniu ambasador polski przy ONZ Joanny Wroneckiej, która podkreśliła w swym wystąpieniu, przytaczam, że podziela stanowisko Unii Europejskiej, traktującej wzgórza Golan za terytorium okupowane przez Izrael. Europejscy członkowie Rady Bezpieczeństwa, Wielka Brytania, Niemcy, Belgia i Polska podkreślali to już we wtorek. Aneksja terytorium siłą jest niezgodna z prawem międzynarodowym, w tym Kartą Narodów Zjednoczonych oraz rezolucją Rady Bezpieczeństwa 497 z 17 grudnia 1981 roku. Ta jednogłośnie przyjęta rezolucja stanowi, przytaczam, wszystkie postanowienia konwencji genewskiej w odniesieniu do ochrony osób cywilnych w czasie wojny z 12 sierpnia 1949 roku wciąż mają zastosowanie do terytorium Syrii okupowanego przez Izrael od czerwca. 1967 roku koniec przytoczenia wskazała Woronecka cytujemy za onet.pl tu link do artykułu zgodnie z planami rozpoczęcia przez Izrael kolejnej wojny tym razem przeciwko Iranowi ujawnionymi zajawkowo bieżącego roku na konferencji pokojowej zorganizowanej w tak zwanej Polsce po Magdalence generała Kiszczaka z udziałem Lecha Kaczyńskiego i po tak zwanym okrągłym stole generała Jaruzelskiego z udziałem Jarosława Kaczyńskiego. życi pedał, bliźniak jednojajnikowy zabitego bezcelowo albo docelowo, a może bezmyślnie, koniec w końcu, po śmierci upozorowanej bardzo bogatych osób, które żeby nie płacić podatków w Polsce od zera, przysłowiowego pucybuta, szpary, kapusia, syna oficera kontrwywiadu wojskowego albo ubowca, od niczego, prawdę mówiąc, doszły do majątku znacznego nie grą w totolotka sportowego, wygranymi olbrzymimi, po których dureń nie zachował jak dyplomu pokojowej Nagrody Nobla. Na wieczną rzeczy pamiątkę szczęśliwych kuponów totalizatora za obrazem wciśniętych wielodzietnej, świętej rodziny, braci rodzonych Jezusa, Przywołali faryzeusze, synowi człowieczemu, w Piśmie Świętym. Ten zaś przytomnie, inteligentnie, bynajmniej nieprzewrotnie. Przekabacił ostry miecz odwrotnym pytaniem retorycznym. Przytaczamy za słowami Ewangelii według świętego Marka. Tymczasem nadeszła jego matka i bracia i stojąc na dworze posłali po niego, aby go przywołać. Tłum ludzi siedział wokół niego, gdy mu powiedzieli oto twoja matka i bracia na dworze pytają się o ciebie. Odpowiedział im Któż jest? moją matką i są braćmi. I spoglądając na siedzących dokoła niego rzekł oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę Bożą, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Koniec przytoczenia słów z Pisma Świętego. Dorobiły się mieszkań wielu nieujawnionych w oświadczeniach majątkowych, ukrywanych przed fiskusem przez Adamowiczów, Pawła i Magdalenę z matką abramską, teściową byłego prezydenta Gdańska, przepisanych na żonę niepracującą przez Mateusza Morawieckiego nieruchomości ogólnopolskich, jak Trump i Kuszner. dochrapały się bogactwa, używając słownictwa przeniesionego do polszczyzny ze żydowskiej grypsery po przemianach własnościowych 1989 roku w PRL. W drodze otwarcie zapowiedzianej wojny i totalnej zagłady, jak zapowiedział Gostreiter, z celi rzekomo w Mein Kampf, podczas konferencji zorganizowanej z aliantami na wzór przedwojennej konferencji Hitlera i ducze faszystów Mussoliniego w Monachium, tym razem urządzonej z przyjęciami hucznymi przez premiera Rzeczypospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego, pomyśli doradcy prezydenta Trumpa, teścia wnuka żydowskiego imigranta z PL, Jareda Kushnera, 37-letniego miliardera i nowojorskiego kamienicznika, który robi za doradcę prezydenta USA do spraw umów handlowych i Bliskiego Wschodu. Czytaj, do spraw wojny Izraela przeciwko Iranowi na całym Bliskim Wschodzie. Uczciwie zapowiedzianej otwarcie w stolicy Rzeczypospolitej Polskiej przez premiera Netanyahu, jawnie zainkryminowanej tym samym Eoipso, na de facto na Radzie Wojennej we Warszawie bieżącego roku zorganizowanej pod patronatem szefa koalicji rządzącej w PL Polin Jarosława Jareda, zgreda niewątpliwie na pewno z pewnością siebie Kaczyńskiego na słupa premiera Morawieckiego, który teraz ma pójść oficjalnie w niełaskę prezesa w odstawkę przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, a żeby w ramach reorganizacji rządu podnieść pałeczkę notowań: listy koalicji PiSu ze złodziejami bezczelnymi, robiącymi za jedynki na listach Saryusz Wolski, nepotycznymi agentami żydokomuny Richard Czarnecki. Wzięć generała Hermaszewskiego, członka Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, wrony Jaruzelskiego w stanie wojennym. Orła Żydowin nie pokona w Polaku urodzonym. Wielopartyjny po Magdalence 89, zrzucony w Desancie Brytyjskim na pl z Wincent Rostowskim i Radkiem Sikorskim i niekumatymi jedynkami szydło, nipocujami, niepoczuwającymi się do niczego, niczym doktor nauk Magdalenka po Adamowiczu z domu Abramska, która niepoczuwając blusa zmierza po omacku na ślepego do jej na, Warszawa, na warsztatach przepraszam, wolnomularskich celu warsztatowego Loży Stella Maris na wschodzie Gdańska. Idąc planowo po trupie brzydko podkładającego się ciepłej wdowie europosła Jarosława Wałęsy. Ostatniego na liście PE po przerwanych, prywatnych studiach płatnych w Kalifornii własnej córki Adamowicza z prawego łoża z Magdaleną. nie jak przyszywana półsierota, Dulkiewicz, Zosia, 12 lat, kropla w krople, podobna do Pawła Adamowicza, na fotce, zgodnie z wynikiem badań ośrodka Niezależnej telewizji we Wocławku. Tam proszę wpłacać składki, przejść na YouTube, kliknąć. do dziennikarzy mówiąc słowami obecnej, fragmentarycznej kadencji prezydenta, prezydentki Gdańska, na których poskarżyła się już Stara Panna Dulkiewicz, prawdziwym dziennikarzom z gazety, jak się patrzy, Die Zeit. WRFM. Tej, nie tego, panowie matczak i ten drugi kolego Czajkowski. Nie wiadomo czy. Rodzina z księdzem Czajkowskim, który dwoił się, robiąc za szefa komisji episkopatu Polski do spraw dialogu ze Żydami w jego rodzinie i w osobie czy tylko przypadkowa zbieżność żydowskich nazwisk, a może po prostu był to efekt boski rozrostu ego, nie najwyższego jeszcze etapu rozwoju prokreacyjnego działań pro-life, Żyda oświecenia nowego, który dziewczynie z gojów syna zrobił na plebanii postępowego, natomiast konserwatywnie nie zezwolił parafiance na usunięcie płodu. Życia ludzkiego zamordować nie dał poczętego od samego początku naturalnego. To jest od wniknięcia, drogą wytrysku, nieżywego jeszcze plemnika, niestanowiącego jeszcze samoistnie życia ludzkiego, z uszkodzonego, rozerwanego kondoma z dziurką niewidoczną gołym okiem bez nadmuchiwania w celu zbadania szczelności do jaja ludzkiego, niestanowiącego, suwerennego życia w ciele kobiety, uwolnionego po prostu z jajnika i siłą ciążenia grawitacyjnego po okresowym zadziałaniu organizmu, miesiączkowaniu, uzależnionym od miesiączka złotego, księżyca nagiego w golusie, którego dzisiaj w nocy widać było tylko lewą połowę. Nisko pod marsem, być może na wysokości dwóch trzecich linii prostopadłej od horyzontu pociągniętej do jego wysokości, Boga Wojny. <śmienny> Szczytki, zbieraj te ściatki, że gdy spakujesz manatki, wszystkie manatki, wszystkie manatki, to zabieraj te ściatki, zbieraj te ściatki, że z to już przesadzasz, na mózgu rzucam mu się władza. Cóż ci na biedę, mać, namować? By ją z dziećmi z kraju grać? może jeszcze cię bym ruszyła, by ruszyła, by ruszyła dziś? nawet córce od petu, córce od Odwetu, od córce od córce od Lęka tego kobieto, swego kobieto Siem, Niech tam już, lecz jagnie Serce bez spokoju pragnie Zostać daj do jutra i Daj spakować półtraminy Niech mnie swego gniewu bada, wygnaj Wracając do przedstawiania w didaskaliach świadków przy pomocy ambasadora PRL WSA Koźmińskiego doprowadziły Żydy do tego, że mafia byłych oficerów tajnych służb Ludowego Wojska Polskiego oraz Milicji Obywatelskiej Służby Bezpieczeństwa z innymi, poza budżetowymi grupami, tajnymi służbami. Terrorem eksploatuje permanentnie po trockistowsku ogłupione resztki nowoczesnego narodu polskiego, który zażydzony w stu procentach episkopat Polski utracił w ogóle z oczu Odpuściły sobie żydobiskupy naród polski. Ponieważ w ostatnim apelu tego bezbożnego gremium, bandy wspólników żydokomunistycznych generałów z Magdalenki, beneficjentów takich samych mowa tylko o społeczeństwie polski. Nie zaś, jak mawiał prymas tysiąclecia ksiądz Stefan kardynał Wyszyński o narodzie polskim podzielonym historycznie w oficjalnym języku urzędów na obywateli krajowych i zagranicznych. O Polakach na Białorusi zapomniały biskupy o Polakach na Ukrainie, o wołaniu z Wołynia, głosie redagowanym od tylu lat przez księdza samotnego ze Zakopanego Witolda Józefa Kowalowa. O Polakach w Kazachstanie zapomniały i tak dalej. Przez pięć wielkich rzek przechodząc od Bugu do Kamczatki, poetki naszej, Rosji i Polski. Żanny Germanowicz, Joasi, która przyjmie z rąk konsula państwa polskiego kartę Polaka, Polki i stypendium ze Senatu RP, ustanowione dla ubogich rodaków, umożliwiające dziewczynie nie studia prywatne, bardzo drogie w USA, idące rocznie w dziesiątki tysięcy dolarów, ale studiowanie regularne, normalne, dzienne na uczelni państwowej, repatriantki w ojczyźnie bohaterskiego zesłańca. Po jednym z powstań narodowych XIX wieku, tak wielki talent literacki, zmarnować na Syberii. Na to sobie Polska Jarosława Kaczyńskiego nie może pozwolić bezkarnie. To się nie godzi panie wicepremierze Gliński, panie wicepremierze Ziobro, panie wicepremierze Gowin. Jutro Nie zniknie, jutro nie zniknie, przyjeżdża się, krótko ci przyjdzie, krótko ci przyjdzie, gnieźdź. To był kreon wspaniały, kreon wspaniały, kreon wspaniały, a był wielopedalny, wielopedalny pan. Jerzy Baczyński, redaktor. Pisma polityka, Marek Belka, szef Narodowego Banku Polskiego, Jerzy Koźmiński, zatrudniony w rządzie PRL 89 roku, potem były ambasador y, w USA, taką pełnił y, y, misję, funkcję. Andrzej Olechowski, TV Musk, założyciel Platformy Obywatelskiej, Wanda Rapaczyńska, agora, Michnik. Warszawa. Tomasz Sielicki z Warszawy, Sławomir Sikora, Bank Handlowy Warszawa. Członkowie Komitetu Wykonawczego. Stan za dzień 13 marca 2019 tej tak zwanej Komisji Trójstronnej. Rockefellera. Na scenę wchodzą świadkowie. Za zarząd Pomorskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Jerzy Kowalski, następnie profesor Donat Lusk, nie wchodzi Jerzy Baczyński, członek Komisji Trójstronnej Brzezińskiego. Marek Belka nie wchodzi w rachubę, były szef Narodowego Banku Polskiego, nie lepszy od Grapińskiego. Nie pokazuje się także senator Bill Lipiński na fotce z Kongresu zrobionej sobie przez Magdalenę Adamowicz z córką, niestudiującą, albowiem zabawiającą się z nieodpowiedzialną matką w Teatrzyk Pozorów, publicznie, za oceanem. Na scenę wchodzi za zarząd Pomorskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Jerzy Kowalski życzenia noworoczne, Przesyła mailem w piątek 31 grudnia 2010. Witaj Sowa, szanowny panie. Ponownie został zablokowany serwis Pomorskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Kolesie gangsterów z Republiki Bananowej próbują uniemożliwić funkcjonowanie niezależnego kanału informacyjnego. Organizacji Samorządu Gospodarczego Pomorskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Od wielu lat zadajemy pytanie, czy musimy uzyskać koncesję generała Kiszczaka na prowadzenie działalności Organizacji Samorządu Gospodarczego? Prosimy o rozpowszechnienie naszych informacji gospodarczych. Z poważaniem prezes Pomorskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Jerzy Kowalski. Świad, świadek kultur z adresu skosiewskijmałpagmail.com dzisiaj w nocy. Szanowny panie prezesie, 8 stycznia 2010 roku Najwyższa Izba Kontroli złożyła zawiadomienie do prokuratury. Ujawniono fakty uzasadniające podejrzenie popełnienia w latach 2004-2009 w Gdańsku przestępstwa z artykułu 296 Kodeksu Karnego przez członków kierownictwa Urzędu Miejskiego oraz pracowników Urzędu którzy przez niedopełnienie ciążących na nich obowiązków w zakresie gospodarowania nieruchomościami gminy miasta Gdańsk wyrządzili szkodę majątkową we wysokości 4 368 782 zł. Postanowieniem prokuratora okręgowego dnia 1 lutego 2010 Zostało wszczęte śledztwo pod sygnaturą 6 rzymskie DS 5 przez 10 przez S. Kolesie z Republiki Bananowej byli pewni, że prokuratura toruńska pozamiata zarzuty pod dywan. W tym czasie stan. Na sobotę, 20 listopada 2010, zadłużenie Gdańska wynosiło 850 milionów złotych. Mniej więcej. A więcej to miliard 300 milionów złotych schowane w spółkach zależnych od Gdańska. Świadek Jaromir Gazyj. No tu adres podany, szanowny panie Jerzy, od pewnego czasu otrzymuję od pana maile informujące o różnych nieprawidłowościach na terenie Trójmiasta. Zakładam, że ich celem jest przede wszystkim zwrócenie publicznej uwagi na sprawy dotyczące obywateli i powodujące różne negatywne dla nich następstwa. I najprawdopodobniej liczy pan na to, że odniesie to jakiś pozytywny skutek. Też chciałbym, aby tak się stało. Ale niestety bez jakiegoś szerszego i dobrze zorganizowanego ogólnospołecznego ruchu raczej nie spowoduje to zmian w pożądanym przez nas kierunku. Dlatego zachęcam Pana, aby wraz z innymi osobami, którym rzeczywiście zależy na zmianach korzystnych dla nas, rozpocząć szeroką dyskusję, co jako takie osoby jak my powinniśmy zacząć robić i jak, aby zmusić obecne władze organizacje itp., do liczenia się z naszymi opiniami, bo wierzę, że wśród nas jest wiele osób, które mają stosowną wiedzę i pomysły. Pozdrawiam, Jaromir Gazy. Świadek, Aga, Agnieszka 41, Poczta FM. U nas rządzi PO. Mamy dług we wysokości 280 milionów złotych. To jest tysiąc na człowieka. Wydaje się tak pewni, wydają się tak pewni zwycięstwa, że nie robią z tego długu żadnych y, wymówek. Pozdrawiam, Aga, Aga. 20 listopada 2010. Podzielam obawy co do beztroski rządzących. Dług rośnie. Dziurę łata się czym popadnie. Niedługo nie będzie nic narodowego. Smutne, że ludziom to nie przeszkadza. Kandydatka na radną PiS, Białystok, Agnieszka Rzeszewska. Świadek Lubomir Balwin. Po słowacku nadaje smile.t-sk. Info z Republiki Bananowej mi Global Mafia wycenzurowała. Tak, jako cenzuruje, a i no, o genocidę rodzin, DTE, a ewolucznego chromozomu, I. Marcela Wetrakowa, klub matiek, Priunimuzow muzef inżynier Lubomir Gawin, Chnutie pre prerodiny, Świadek Józef Bizoń, chwała, miejscowość na Podkarpaciu. Przecież diabelski mechanizm został już zbudowany i już się dawno kręci. I tu link podany. Bez znaczenia jest, kto teraz będzie nim kręcił w samorządach. J.B. Józef Bizon. Światek, agent 007, Zenon Stankiewicz, małpa WP.pl. Koleżanko z PiS. Ja też jestem kandydatem z PiS. Chociaż nie jestem w partii. Boję się, że mamy za duże oczekiwania co do partii, aby znowu nie oszukano ludzi o poglądach narodowych. Świadek Ale Alekmal Małpamet.pl Trzymam za panią kciuki. Pozdrawiam Aleksander Małkiewicz. Świadek S. Żuk. Pozdrawiam serdecznie. Przyjdzie nasz czas, kiedy ludziom to będzie przeszkadzać bardzo. Świadek Kultur. To jest, kto jest autorem książki, yy, dział blogi, autor Alvis, temat historia, data 13.06.2007. Książki, które warto przeczytać wśród nowości wydawniczych zaprezentowanych na międzynarodowych targach książki zorganizowanych ostatnio w Warszawie. Na uwagę zasługuje książka Skrawek piekła na Podolu. Autor jest warszawiakiem i tu dalej wszystko w szczegółach. Podane. Świadek 007 Przetłumacz Wiadomość na język polski Przyjdzie, przyjdzie Świadek Żuk Kto jest autorem książki? To ja jestem autorem Tej książki Skrawek piekła na podolu To pierwsza część mojej trylogii Wspomnieniowej Następna część To Warszawa w ogniu 44 wszystko, co jest w tych książkach, zdarzyło się w ubiegłym wieku. Ale dla mnie to było jakby wczoraj. Wydarzenia te wbiły się w moją pamięć jak w rozpalone żelazo i na zawsze zmieniły losy moje i mojej rodziny. Nie ma tam żadnej fikcji literackiej. Jest tylko to, co przeżyłem. Książek tych, nie chciał wydać żaden wydawca ze względu na niepoprawność polityczną. Więc wydałem je sam. Rozeszły się bardzo szybko. Trzecia część jest w opracowaniu. Przepraszam. Sulimir Stanisław Żuk. Dowód rzeczowy przemawia. W drodze do prawdy. Dok 28 kilobitów. Książka którą bierze do ręki czytelnik, przytaczamy jest wstrząsającym dokumentem pamięci Sulmira Stanisława Żuka, świadka niewyobrażalnego dramatu. I tak dalej, przez dwie strony podpisane profesor Stanisław Sławomir Nicieja, Uniwersytet Opolski. Świadek Wiesław Tokarczuk, wie kto małpa ma Wiosław Tokarczuk. Ogólnopolski Komitet Obchodów Rocznic Ludobójstwa dokonanego przez OUN UPA na Ludności Polskiej Kresów Wschodnich Warszawa, 17 listopada 2010. W załączeniu przesyłam uchwałę Komitetu z Uprzejmą prośbą o zapoznanie się. Ogólnopolski Komitet Obchodów Rocznic Ludobójstwa dokonanego przez OUN UPA na Ludności Polskiej Kresów. Wschodnich. Warszawa 17 listopada 2010 roku w całości uchwała z poważaniem wiceprzewodniczący Komitetu Jan Niewiński, załącznik do uchwały, uchwała z dnia 16 listopada 2010, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w uchwale z dnia 15 lipca 2009 roku wytyczył zadania dla wszystkich władz publicznych itd., i tutaj przytoczenie w całości. Przewodniczący Jarosław Kalinowski w Zastępstwie Jan Niewiński. Warszawa, 16 listopada 2010. Załącznik, uchwała Sejmu z dnia 15. 7. 2009. Monitor Polski z 2009. Numer 47, pozycja 684. I uchwała w całości. Świadek Domino. A kto jest autorem książki? Szanowny panie, bardzo dobrze, że pan tą sprawę poruszył. Jak wiele innych spraw, tych band jest celowo, celowo przemilczana. Tendencyjnie są zmieniane fakty historyczne. Wysłałem tego maila też do polskich organizacji kombatanckich w USA z poważaniem, TDM. Świadek Stanisław Konarski ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Czy i gdzie można jeszcze nabyć te książki? Pozdrawiam serdecznie. Stanisław Konarski. Pokaż cytowany tekst i tutaj pokazane, pokazane pod kreską pod linijką. Najlepsza wyszukiwarka tanich lotów. Sprawdź. Sprawdzamy. Sprawdzamy. Łobowiązek świąty, łot cytać, uwaga! Tanim lotem rejsowym poleciała być może w tych dniach do Ameryki Północnej Magdalena Adamowicz z domu Abramska, ze starszą córką poskremowanym w styczniu prezydencie Gdańska. Wiedząc, że może liczyć na pomoc premiera Mateusza Morawieckiego przy ewentualnym powrocie rządowym samolotem z Waszyngtonu, samolotem rządowym, podstawionym dla żony burmistrza Czeladzi czy prezydenta Gdańska. Onet poinformował wczoraj piórem świadek Piotr Olejarczyk. Piotr Oleja Olejarczyk, małpa, grupa Onet.pl Żona świętej pamięci prezydenta krytycznie patrzy na zaangażowanie przedstawicieli polskiej ambasady, którzy na spotkaniu mieli wykazać się przytaczam nieco alergiczną reakcją. Koniec przytoczenia. Rzeczoznawca zabiegłego sądowego Donat Lusk z Placu Pałacu Sprawiedliwości w Brukseli, obok pomnika bohaterów na Wysokim Wzgórzu, górojącym nad miastem, orzeka dla magazynu Europejskiego Sowa. <coughs> Profesor Donat Lusk. Niechaj się kandydatka do Parlamentu Europejskiego schowa i poskarży. Ma do tego prawo i wolną wolę w USA na przedstawicieli ambasady RP we Waszyngtonie, którzy nie kandydują osobiście do Parlamentu Europejskiego i nie mają służbowego obowiązku uczestniczenia w całkowicie prywatnych spotkaniach żydostwa amerykańskiego z Polonią Krajową, Adamowicz, Abramska, etc., pod hasłem Żydy mają sobie pomagać przy wyborach do parlamentów świata tego, pomyśli drugiego, katechetycznego przykazania miłości, a bliźnego swego, jak siebie samego. Profesor Donatlusk podaje z kręgów dobrze poinformowanych, zbliżonych do oficjalnych i Wikipedii, że Magdalena Adamowicz, Przyleciała do Waszyngtonu z córką, gdzie przyjęta została w kongresie USA przez senatorkę Melsy Captur, 73 lata, 3 lata młodsza od Jarosława Kaczyńskiego, a nie pobrała jeszcze w USA odprawy emerytalnej. Jak ten zapobiegawczo pobrał żeby nie musiał odpalać w przyszłości mafijnej działki na solidarność walczącą Kornela Morawieckiego, chorego na raka. Zakończyło się śledztwo w sprawie byłego szefa partii Twój Ruch, Janusza P. Kropka. Prokuratura wysłała do warszawskiego sądu akt oskarżenia Wobec polityka twierdząc, że popełnił przestępstwo skarbowe. Uszczuplając państwową kasę o milion złotych. Informuje RMF FM. Milion? A co to jest dzisiaj milion? Pyta nasz ekspert z namysłem i dziurką w ciasteczku onomastycznym na talerzyku. Donat Lusk. Pierwszy milion dali zarobić palikotowi w czeladzi koledzy Krzyśka Mrozowskiego, starszego brata burmistrza Marka Mrozowskiego, który zastępcą swoim zrobił i następcą obecnym szaleńca Zbigniewa, kolegę kurwiarza Niesiołowskiego, Myszkowski, Nuzbaum, inne używane przez jebaka nazwiska. To on przecież może dać milion, ten milion oddać obecnie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Z czystym sercem państwu może oddać z tego, co jest na Malediwach. W Panamie, Pampers, Poland i Pokrzyku. Nie trzeba będzie nikogo pytać, jakiego nazwiska używał Palikot w Czeladzi wcześniej na Bytomskiej mieszkając. A jakie nazwisko używane było w rodzinach polityków amerykańskich, z którymi spotkać się miała po żydowskiej znajomości Adamowicz przed wyborami do Brukseli? Żeby poruszyć ich mową nienawiści, antypolskiej, miliardowych roszczeń, haraczy, hazarskich, ustawy cztery cztery siedem i tak dalej. Marcia, Marcysia, Karolin, Mercy, Kaptur, urodzona 17 czerwca 1946 w Toledo, jest córką Szczepana Jakuba Kaptura, nakryjcie na głowę przy płaszczu Kaptur, ubogiego sklepikarza detalicznego żydostwa z Toledo w Ohio imigranta z Polski, córką po stronie matki, także the daughter of Anastasia Delores, urodzona jako Rogowski. Bila Lipińskiego, ten drugi senator podawany w prasie, nazwisko, Daniel William Lipiński, born w lipcu 15-66 Syn Bila, Williama Olivera Lipińskiego i matki Rose Marii urodzonej yy, z domu Ła Łapińska. Lapiński po angielsku. Nie było na fotografii w mediach na spotkaniu z wdową po Adamowiczu. Jak ciała prezydenta Gdańska nie było widać na żadnej fotce. Nie wierzę, że Adamowicz nie żyje. Niepokazanego jeszcze nawet w miejsce przysięgi w odkrytej trumnie z arcybiskupem Gdańska i z Olejami Świętymi nad czołem Zmarłego. Chyba że chyba że odeszło żydostwo neokatechumenalne, tak zwani Nowi Bracia Polscy? Z loży Stella Maris na wschodzie Gdańska, prędzej i szybciej od papieża Bergoglio. W dniu intronizacji na stolicę świętą Franciszek odszedł od noszenia symbolicznego sygnetu rybaka ludzi na rzecz pierścienia klucznika Królestwa Niebieskiego którego omotał sobie na palcu zrobionego z pozłacanego srebra. Natomiast ciemniactwo całego świata całować chciałoby Żyda w pierścień rybaka ludzi, za którego Bergolio nie robi, by bynajmniej. Przy czym debile robiący za dziennikarzy tak zwanej prasy katolickiej całego świata Piszą nonsensowne głupoty, że papież w Loreto gwałtownie wycofywał dłoń z pierścieniem rybaka podawanym do ucałowania. Dwudziestu od sobą wycofał. Tu kliknij, obejrzyj, policz, sprawdź, sprawdź. Jaki papież, biskup Rzymu z kluczami do świętego miasta. Nowy Jeruzalem! Widzę apokalipsa Iwana. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, co trzymają siedem czasz, pełnych siedmiu plak ostatecznych i tak się do mnie odezwał. Janioł, Wchodzi na scenę i mówi – ceś, haj, pójdźta, pokazę wam łob lub zienicę, małzonkę baranka, zrobzita se z nią fotkę smartfonem. Miasto święte, nowe z po wzgórzach gólem, łot strugi do strugi, zięksy łot dzisły. Magdalena Abakanowicz wchodzi, obwieszona śnurami, łocno powiązałki, do pocięcia po trupach na szczęście. Z Panem Bogiem. Dziękuję Państwu za cierpliwość, uwagę. Z Frankfurtu nad Menem czytał autor. Do usłyszenia. Miłego. Yeah. Mount my Take me home, country road. Prowadź mnie, Polna drogo, jestem Twój, matko. wczoraj już oh. miałem oh. być w oh. domu oh. mym. Herod w rozkroczu Prolegomena do odrzydzania Pomyśli profesora Feliksa Konecznego Liczba dziennika 408 Apokalipsa Iwana, czterech spieszonych Wernikreator PDO 268 Zarys Estetyki Hazarów Gotteslob 257, Kanto 666 Rzymskimi Zegzegzegs Satanistycznymi Fascynacja obłędem. Herody, Heroden Szpilfon Stefan Kosiewski, Jezus Pesmea. Kanto 753. Czyta z Frankfurtu nad Menem autor. Do odrzydzania pomyśli profesora Feliksa Konecznego. Uwaga 268 pomyśli profesora księdza biskupa Franz Peter Tebartz van Elst. Goteslop 257 Zarys estetyki Hazarów, von Stefan Kosiewski, fascynacja, obłędem, kanto 666, rzymskimi. Czyta z Frankfurtu nad Menem autor. bezpieczeństwa w Polsce koncerty na które podobno przylecieć miał w lutym tego roku z Los Angeles bo nie wiadomo czy umiały Polakom sprzedać ten sukces że piosenkarz w młodości teścia prezydenta RP dorobił się synka przed 10 laty z przepiękną Polką, jak Esterka, rocznik siedemdziesiąty pierwszy, do której Kazimierz z Bożej łaski, król Polski, niczym poeta, wykrada się wieczorami z Wawelu, ażeby płynąć łódką do Las Vegas Wisłą kanałem przekopanym specjalnie w tym celu przez krowodrza, gdzie Sinatra, Villas, arią z kitarą śpiewają nie dla mafii przecież, albowiem ta ujęta muzyką sfer, lecz dla korzyści swoich, własnych. Zatem taśma przewija się w komórce nie przez przypadek i światła ostrzegawcze włącza czarna wołga warn allage, nie nierozmówca poety. Powiem zatem tylko, niechaj nie przeraża was chora, dziad, bowiem po to jest, aby bajać o bogach. O wy, mocni! Okrutna zapowiedź w piosence Leonarda Koena dla Izaaka. Pomogę, jeśli będę miał. Zabiję, kiedy będę miał zabić. Dla was, bogowie! Poeta polski smaruje szczury pod włos, który jeży się od słuchania dobrej nowiny. Papież Bergoglio ogłasza dekret o zmianie obrzędów mycia nóg. Księża mogą w ramach misterium męki pańskiej umywać kobietom odtąd, bez określenia w treści dekretu, dokąd, do jakiej wysokości? Noga zaprawdę u kobiety nie kończy się na kostce, na stopie, którą Franciszek wymył bluźnierczo i skandalicznie małpując Jezusa, Chrystusa. Syna Boga Żywego ucałował islamskiej kryminalistce we więzieniu w ramach posoborowych penetracji nowinkarzy wolnomularskich, które mają poprzedzić zapowiedziane trzęsienia ziemi, spalenie Rzymu i koniec Kościoła Świętego. Dlatego biegnie mereszką odpięty nad kolano pod mini spódniczkę. Śmiało sięga kapłana wzrok we wielkanocny czwartek. Nie musi, jednak może niewiasta nie mieć na sobie majtek. Gdyż nie zajmuje się szczegółami takimi tekst dekretu, ostatniego papieża. Czy aby na pewno to jest ten, na którego czekamy? Pytają sami zainteresowani. Czy to na pewno jest ten dla zbawienia potrzebny mesjasz? Balzak napisał książeczkę Jaszczur. Zaś Dostojewski spłacił karciane długi z honorarium, które dostał za napisanie powieści gracz. To zajęło pisarzowi zaledwie miesiąc. Nie wiem, jak długo zaciągał mereszkę grzechu słaby człowiek. Szatan kusi. Fałszywy papież obmyśla, jakby tu poprawić Jezusa. Zastanawia się, przytaczam, nad lepszym urzeczywistnieniem tego obrzędu, aby w pełni wyrażał on znaczenie gestu, który uczynił Jezus we wieczorniku, dając się do końca dla zbawienia świata. Koniec przytoczenia. Nie wiadomo, Dlaczego słowo koniec ujęty został, zostało w cudzysłów przez polską redakcję Radia Watykańskiego? Czy słowo szwanc ma gęsie stopki w tekście przetłumaczonym dla papieża drugiego? A może nie ma tamtego słowa wcale nie ma się czego czepiać purysta laicki. Włos się jeży, zęby szczerzy. Bergolio, wilk nad wilkami. Reformuje kamień mason, ma widzenie zaślepiony. A słowo ciałem się stało. Armagedon między nami. Przybądź. Thank <sharp inhale> you. W czytaniu dzisiejszym mówimy o Polsce i Niemczech, o ludziach oraz ich problemach związanych z wysiłkiem zadawanym sobie przez tych... Z Panem Bogiem, z Frankfurtu nad Menem, czytał autor. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia. Szczęść Boże. Got... Z wysiłkiem zadawanym sobie przez tych którzy mają wciąż odwagę stawiania pytań zasadniczych. Thank <small> Prolegomena do odrzydzania Pomyśli profesora Feliksa Konecznego Uwaga 249 Lepszy sort Fatalistów od Kuby Faktynacja obłędem von Stefan Kosiewski, zarys estetyki hazarów, kanto 649 rzymskimi, czyta z Frankfurtu nad Menem. Autor. <śmiech> Może się kodowcom wydawać, że Matthew Tyrman nie udzielił samodzielnie wywiadu dla tygodnika od rzeczy. Albo, że wywiad jest izraelski albo amerykański. Bo żył po ojcu Tyrmandzie, któremu swoi umożliwili w głębokim PRL-u legalnie emigrację na zachód. Wywiad przekalkowany niesamodzielnie na tego słupa z komiksów amerykańskich do książki pod tytułem Zły, która nie była po linii partii, ale była za to przydatna żydoubowcom u władzy. Dlatego rozeszła się prześlicznie po kraju, niczym świeże bułeczki i nieświeże dowcipy Kisielewskiego, przemycane potem do literatury brukowej przez groteskowego felietonistę Kisiela, który za Gomułki robił w redakcji zbliżonej do kręgów Żydokatolików Mazowieckiego w Krakowie, robiąc jednocześnie we Warszawie na drugim etacie posła do Sejmu PRL i kasując przy tym honoraria za publikację pośrednio z Tel Avivu, który utrzymywał po cichu, na garnuszku, kulturę Giedrojcia w Paryżu, wydawcę grafomańskich dzieł beletrystycznych całej trockistowskiej opozycji rewizjonistów żydokomunistycznych, których dzisiaj nie idzie czytać ze względu na podnoszenie pierdu do roli istoty tej twórczości, czyli robienie zasłony dymnej dla realnego terroru żydokomuny. Ale w zamierzchłej przeszłości spełniali Tyrmand z Michnik, Bohdan Cywiński i inni pożydeczni rolę rzekomej opozycji. Albowiem uwiarygodniał ich osobiście w oczach Polaków fałszywy prymas tysiąclecia Wyszyński, który podobno siedział z Gomułką. Tak rozgłaszano ażeby Polacy uwierzyli, że łbowcy nieprzypadkowo wybrali księdza o nazwisku generalnego prokuratora Związku Sowieckiego za Stalina, żeby robił za prymasa Polski. A robił dla nierudzkiego systemu antypolskiego rasizmu apartheidu za fałszywy autorytet, pauperyzując Kościół rzymskokatolicki, pozbawiając inteligencji katolickiej w Polsce, sprowadzając życie parafialne do roli prekursorstwa Moheru, sekciarzy Kaczyńskiego i Macierewicza z miesiączką, miesięcznicą, to znaczy osobnikami ściągającymi na siebie na zasadzie fascynacji obłędem powszechną uwagę eksploatowanego niemiłosiernie przez ukryte żydostwo kryptosjonistów narodu polskiego. Co Tyrmandowi z trudem uchodziło dzięki demonstracyjnemu noszeniu samych tylko kolorowych skarpet z dziurkami na palcach w kawiarni z Patifu, które łbowcy ukrywali tak samo świadomie i nieudolnie pod pseudonimem figuranta TV Bikiniarz Tyrmand aj waj Tyrmand syn Tyrmanda robi w Polsce dzisiaj za inwestora żydoamerykańskiego to znaczy za słupa żydoglobalistów o nie, bo całe przystojniejszy od ojca musi w matkę musi w matkę albo mniejsza wirtualnapolska.pl donosi o wirtualnym inwestorze Tyrmand i ekonomiście który nie wiadomo po co musiał przyjeżdżać do Polski, żeby inwestować, jeśli cały geszeft na globalnych giełdach świata tego robi dzisiaj Wall Street przez internet? Może tak samo jak reszta żydostwa, Rostowski, sikorski, nie przyjechał młody tyrmand ze żadną tajną misją do Polski po Magdalence, ale żeby się ustatkować na starość na śmieciach w ojczyźnie, z której dzieci swoje wyśle jeszcze po Azyachu, jak brytyjski poseł konserwujący i doradca Camerona Pisowczyk-Kawczyński, syn pułkownika w PRL-u, i jak drugi z komuny syn w Londynie, et Miliband, przywódca partii pracujących, Edward Samuel, syn Adolfa Milibanda, który zmienił sobie imię na Ralph, I Maryi Kozak z warszawskich kozaków hasyckich, brat Dawida Milibanda, ministra w Londynie. Oba bracia z polityki zrobili sobie dobrze dochodowy zawód, biorąc sztancę starszych od siebie kilkanaście lat braci Kalkstein. Wracając do tego, co napisali w Dorzeczy, że syn Termanda powiedział, to ten Maciek, Matthew miał powiedzieć dosłownie, że zacytuję, Wydaje mi się, że nie napisał samodzielnie tego artykułu. Może faktycznie nikt nie podesłał mu gotowca, ale czuję, że to klasyczny przykład wpływu z zapleców specjalnego korespondenta z Polski Anne Applebaum. Są tam wszystkie znaki rozpoznawcze jej narracji, chociaż Polska nie jest najlepszym miejscem do bycia Żydem, to liczba wzmianek o antysemityzmie jest oszałamiająco nieproporcjonalna. Odwoływanie się do tak słabego argumentu pokazuje tylko, jak zdesperowani stali się ludzie, których odrzuciły nowa władza i w dużej mierze społeczeństwo. Koniec przytoczenia słów, w przepięknej polszczyźnie syna Tyrmanda. Poddając pobieżnej analizie na kolanie domysły Maćka czy Mietka, albowiem to właśnie słowiańskie imię, miał nosić pierwotnie w zamyśle ojca po Bruklinie semickiej urody boi, nie żydowski, Ażeby amerykańskie kozy głowy za nim ze zdumieniem odwracały, tyle miał w wełbie ojciec, latarnik za oceanem, który syna swego nie nauczył nawet z błędami języka ojczystego. Zatem nawet w sztandarowej książki zły, okresu rzekomej opozycji w stosunku do socrealizmu w literaturze języka polskiego, wydanej na tego ojca Tyrmanda, nie przeczytał po polsku, lecz po angielsku, jak mówi i przyznaje się publicznie, że nie zna polskiego. Kliknij, czytaj, tutaj link podany, wyznanie. Jestem, Tyrman syn Leopolda. O tym ojcu, autorze złego, to tyle trzeba powiedzieć dobrego, że on nie był wcale taki, za jakiego chciałyby go jego uważać. Albowiem najlepiej chyba zaświadcza za niego, że po wkroczeniu Sowietów do Polski we wrześniu 1939 ten Tyrmand wyjechał do Wilna, żeby tam, w nowym dla siebie środowisku, gdzie jeszcze się na nim nie poznali, robić za redaktora prawdy komsomolskiej, a potem nawet za naczelnego redaktora prawdy pionierskiej. To znaczy, lepszy musiał być Pierun od Politruka, zawodowiec. Tu kliknij, zapoznaj się z fragmentami, przebłyskami mentalności z Syna Tylmanda. co wydało drukiem dwa lata temu Krakowskie Wydawnictwo Żydokatolików, tego samego Mazowieckiego, co w 1952 roku wydał książkę antypolską wspólnie z Przetakiewiczem, oficerem prowadzącym fałszywego narodowca Piaseckiego Spaksu, któremu syna Din Toira zamordowała dla zmiękczenia. i zdolny poeta był, a jednak dostał czapę za zdradę Polski, skoro przy zdrajcach ojczyzny. Nie uchronił go talent, Miałem wykłady w latach siedemdziesiątych na uniwersytecie z jego stryjem. Stryjem zastrzelonego z wyroku podziemnego państwa polskiego. Miły człowiek. Spotkaliśmy się po latach na sympozjum literackim we Wilnie. On mówił swoje, ja czytałem swoje wiersze. Siedzieliśmy przy kawie w tej samej piwnicy w której Mickiewicz prominki rozsyłał na kolegów garściami. Po co Żydy zmiękczają w do rzeczy to, co nosi w kiepełę syntermanda trudno wydać? Albowiem jeżeli Żydowi wydaje się, że Jacksonowi Dealowi z Washington Post się wydaje, że to musiała w czymś akurat Anne Applebaum zamoczyć, bo ona jest żona radka Sikorskiego, to należy takie obrzydliwe opluwanie się nazwać po imieniu przystrywaniem niegodnym towarzystwa dziennikarza Piotra Cywińskiego cieszącego się na zachodzie Europy opinią bardzo dobrego dziennikarza, który musi chyba robić w tym koncernie sitwy braciom i Żydom Karnowskim nie z wyrachowania i przyjemności, ale dla pieniędzy. Tak tylko się wydaje, bo jakiś to mądry człowiek myślący daje się ustawiać za klakę kloacznej Sitwy Kaczyńskiego, który koniec końców na jedno wychodzi na fotce na Mazurach z pedałami. Wideobietnica obietnica fotki partisto-noga poiszczany, gdyż Kaczor konstytucję chce obalać przy pomocy estradowca, Kukiza. A ten Kali Fatalny politykę Mawdę. I dlatego przedkłada publicznie Żykę Walentynowicz, która mieszała nie tylko na filmie Alkohol do zupy strajkującym. Kukis przedkłada nad bolka Kymelbego, co może nadaje się na przebój. Może nie aż tak mocny, jak ZHL już się zbliża, ale tuż, tuż, za proboszczem, albo koło tego, za ojcem dyrektorem i doktorem od szamba i gnoju, w które wpychają siostrzeńca po generale Milewskim, jak się zdaje, od afery Żelazo, syna Milewskiej Duda, terrorystki żydokomunistycznej, która mobbingu w Krakowie użyła w stosunku do licznej grupy polskich studentek. I jest to wszystko na YouTube, jako dowód dla prokuratury, na oryginalnym nośniku, jak zbiera na liście fałszywa katoliczka podpisy poparcia dla syna który kandydował na prezydenta RP i jeżeli sam nie odejdzie w przeciągu najbliższych miesięcy, to Wałęsa obiecał już przecież publicznie, że zostawi dance na głowie, willę na polanki, a sam stanie znowu na czele, żeby tylko chłystka odwołać. Jak ja znam Wałęsę, z pracy związkowej kolegę to on ma to do siebie że myli się tak samo często jak każdy profesor w nauce która nieustannie poprawia przecież tylko swoje wcześniejsze błędy i obala stare teorie obracając pierzynę w perze przy przewracaniu do góry nogami na niezapoconą jeszcze stronę przez człowieka ogarniętego wysoką gorączką skuli, jak mówią na Śląsku, fascynacji obłędem i robienia po nocach na życie. Ale jeśli się nie mylę, bo przecież za profesora nie robię i z listami dla dudy kaczora nie latam, to Wałęsa przy naszej ostatniej rozmowie w Gdańsku coś chyba przewidywał w tej działce, bowiem powiedział do mnie – róbcie, róbcie, a jak co, to ja do was dołączę. Wspomina się zaś o tym na koniec dlatego, żeby znowu jakiś borsuk z Wyszkowskim nie gadali głupot o motorówce. Tego zaś, który robi za szefa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, należy zwolnić niezwłocznie za to, że ukrył parę istotnych informacji na swój temat. Nie podał w CV przed objęciem posady co podaje się do wiadomości m.in. ministra kultury Selina. Albowiem samo tylko to, że figurant z krakowskiego środowiska żydokatolików mazowieckiego wysłany został do Niemiec z misją, żeby robić z doktoratem za redaktora Towarzystw Niemiecko-Polskich Żydowskich w istocie nie cieszy się sympatią byłych bohaterów w sierpnia 80, to jest prawdę mówiąc mało. Dużo bardziej istotnym hasłem dla sprawy może być tytuł najbardziej tajnej operacji kontrwywiadu wojskowego. Dziwni ludzie czyli akta, na które nocnego skoku dokonał ostatnio terrorystyczny bojówkarz i członek KSS-KOR Antoni Macierewicz. Bezwstydnie obnażając tym haniebnym aktem trockistowski rodowód po Singerze. Nie tym niestety, którego zjedzisz Cytował prezydent Duda, dokonując przy udziale w Hanuka eolipso aktu wystąpienia z kościoła rzymskokatolickiego przy robieniu publicznie za z zgoja, bezmycki dla naczelnego rabina Polski. To znaczy biorąc udział w czynności religijnej, innego wyznania niż święte rzymskokatolickie narodu polskiego, od którego odwraca się dwulicowy Janus, podnosząc z prochu opłatki, chociaż nie miał prawa do tego, gdyż nie jest szafarzem Najświętszego Sakramentu. Bardzo dobrze się składa przy tej okazji, że Dorn, Ludwik, jak Ludwik Wittgenstein, Żyd i pedał, zdolny filozof, uczący się na swoich błędach, lepszy jako późny Wittgenstein niż jako wczesny. Dorn, którego Polacy niesłusznie mają jeszcze za Żyda, bo przechszta przed ślubem już, a wytknął ostatnio Kaczyńskiemu faryzejsko-czarny faryzejski czarny krawat powołując się na katechizm kościoła Rzymskokatolickiego, który nakazuje wiernym wyraźnie z zboroku w trybie ordynaryjnym Dorn Słusznie nazywa błazenadą gromadne miesiączkowanie sekciarstwem i nawołuje do przytomności. Nawiasem Dorn był takim samym korowcem jak bracia Kaczyńscy. Taki sam stopień wtajemniczenia, nie mundurowy, w trockistowski rewizjonizm marksistowski. Wszechobecny ponoć w pracy doktorskiej Jarosława K., który ma dostać wezwanie do prokuratury wojskowej w charakterze podejrzanego o zatajenie faktów mogących mieć istotne znaczenie dla dochodzenia i dojścia w końcu do prawdy o fatalnej przeszłości kasus. Nie był pełnym członkiem KOR, jak Borsuk i Chojecki, który jeszcze kilkanaście lat temu robił w tym samym ministerstwie, co i minister Selim. Gościłem Chojeckiego, patrz na załączonym obrazbie w Polskim Ośrodku Kultury we Frankfurcie nad Menem. Polewałem wino kupione za swoje. Bo z ministerstwa nie dostałem przecież ani grosza za to. Chociaż mijałem się jeszcze kilka razy w ministerstwie schojeckim, którego lubię. Ale nie wypominam. Nie dlatego, że koligacje lepsze od Radka, ale że sympatyczny jest. I w odróżnieniu daje się lubić i kuma w czym rzecz. Z Panem Bogiem z Frankfurtu nad Menem mówił Stefan Kosiewski i posłuchajmy jeszcze świętego Wojciecha Stefan Kosiewski Znieweczona Rzeczywistość XIX stopień Symboliczny Czyta z Frankfurtu nad Menem autor Powiedzmy na wstępie to, co wiemy z pewnością Święty Wojciech nie był emigrantem w ziemi Prusów. Przebywał za granicą, a owszem, lecz był misjonarzem chrześcijańskim w cudzym kraju nad Bałtykiem, nie zaś uchodźcą politycznym. Nie umykał w obawie przed prześladowaniami przez władzę panującą w jego ojczyźnie. Z nakazu Bożego udał się na wędrówkę do obcych krajów, nie sam, czy samotrzeć, z bratem swoim przyrodnim i drugim przyjaznym sobie mnichem, lecz jako biskup wyniesiony do tej zaszczytnej godności przez cesarza od II pojechał daleko na północ, poza granice cywilizowanego po chrześcijańsku świata wozami i konno w towarzystwie całego orszaku zbrojnych wojów, kierując się zadaniem nawrócenia poznanych ludów, o których wiedział, że wierzą inaczej. Mają innych bogów przed tym, którego ujrzał on dziś w krzewie gorejący Mojżesz był, a który to Bóg Ojciec miał, jak się potem okazało, od zawsze Syna Pierworodnego Jezusa i w tę właśnie prawdę cudowną uwierzyli dopiero niedawno Słowianie sprzedawani dotychczas bezkarnie przez żydowskich handlarzy w niewolę za nic, wysyłani pod przymusem, mówiąc anachronicznie, na migrację ekonomiczną. To należy przypomnieć, iż święty Wojciech Miał w Pradze widzenie, które zostało przeniesione do naszych czasów na lewym skrzydle wysokich na ponad 3 metry drzwi gnieźnieńskich. W płaskorzeźbie tablicy siódmej nawiedził go Chrystus, Pantokrator, który nie mógł już dłużej bezczynnie ścierpieć obrzydliwego handlu ludźmi, na którym to procederze hazarskie Żydy fałszywe z nadwybrzeży Morza Czarnego dorabiały się brzydko majątku w krajach muzułmańskich, a w całej Europie powszechnego znienawidzenia przez ludzi uczciwych, zniewalanych za długi, których nigdy nie zaciągnęli. Gdyż powstały one tylko wirtualnie na liczydłach szachrajów, operując współczesną nomenklaturą w wyniku zastosowania przez krętaczy lichwiarskich przeliczników. Tym samym sposobem po Magdalence Polacy członkowie spółdzielni mieszkaniowych obciążeni zostali milionowymi długami sztucznymi powstałymi dzięki zastosowaniu inflacji przez żydokomunistyczne rządy Mazowieckiego i Balcerowicza bezlitośnie łupiącymi naród polski za prezydenta Wałęsy. Nie bez przyczyny w Unii Europejskiej, do której przystąpiła Polska, najpierw zlikwidowano granice dla wolnego przepływu tzw. międzynarodowego kapitału i towarów, Dopiero kilka lat później, po zainstalowaniu się w naszym kraju obcych banków, zezwolono obywatelom państw zachodniej Europy na niekontrolowany wjazd z kasą do Polski. Natomiast Polaków jeszcze przez kilka lat traktowano jako obywateli gorszej kategorii, pod ludzi kontrolowanych na granicy gojów. Zgodziły się na takie poniżenie służalczo wszystkie partie działające naówczas w Polsce. Nie zaprotestował w Ojczyźnie głośno żaden człowiek mądry. Nikomu nie przyśnił się Pan Jezus jak świętemu Adalbertowi i nie powiedział, że to jest niegodne, takie nierodzkie traktowanie całego narodu polskiego, dyskryminujące jak za Hitlera, a wcześniej jeszcze za Żydokomuny Spartakusa, Talmana i Roży Luksemburg za socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy, wcześniej zaś za Hakaty i Bismarka, uwłaczające w pierwszym rzędzie tym, którzy poniżali Polaków oraz tym, którzy namawiali maluczkich do grzechu poddaństwa. Jan Paweł II namawiał publicznie Polaków do głosowania za przystąpieniem do Unii Europejskiej, o której bardzo dobrze wiedział, jaka jest i w czyich jest rękach. Bo patrona parady pedałów, szumana, sam wyniósł gazepsucia kościoła na ołtarze. A nie można przecież powiedzieć, ażeby papież, głowa kościoła świętego, nie wiedział, co czyni ręka i co mówi przy tym zastępca Chrystusa na ziemi, który nie objawił się przecież jakiemuś artyście w śnie czy w powidokach, lecz stał realnie w w tym dniu, w każdym polskim domu, za pośrednictwem telewizji, razem z Aleksandrem Kwaśniewskim, bezbożnikiem żydokomunistycznym, obecnym osobiście dla dopilnowania na placu świętego Piotra w Rzymie, żeby się stało, i aby udzielenie urbi etorbi apostolskiego błogosławieństwa panowaniu europejskiej żydokracji nad suwerennym dotychczas przez stulecia narodem polskim przebiegało sprawnie jak trzeba. Jarosław i Lech Kaczyński mogli potem już chucpiarsko sprzeczać się z kolejnym papieżem i po masońsku twardo stawiać sprawę, kiedy chodziło o pokazanie biskupowi Wielgusowi, kto tu w Warszawie rządzi. Ale podpisem swoim, pod traktatem lizbońskim, Lech Kaczyński, były współautor haniebnej, antypolskiej mistyfikliwie Wiedwabne, były prezes Najwyższej Izby Kontroli, i prokurator generalny, który żadnego przykrętu nie wykrył, żadnej mafii, łba nie ukręcił. Były prezydent Warszawy, który w historii stolicy niczym szczególnym się nie zasłużył. Poza oddaniem Żydom na darmo wspólnej miejskiej ziemi pod muzeum wyłącznie żydowskie tudzież upamiętnieniem udziału na tak aryjskich papierach w powstaniu warszawskim żydowskiego pułku Baszta, który nie wsławił się też walkami rok wcześniej w powstaniu żydowskim w getto, w którym nie wziął też udziału ojciec Kaczyńskich Edmund, przekonany marksista, po tak zwanym wyzwoleniu Polski przez Sowietów i spacyfikowaniu resztek po Armii Krajowej przez nawałę KGB. Ksiądz biskup Karol Wojtyła nie był zatem żadnym emigrantem i mógł wracać z Watykanu i wracał do ojczyzny samolotem i papa Mobile, kiedy tylko zapragnął i chciał. Przejmował bez przerwy przy tym w Rzymie gości nie tylko z Polski, ale i bywał często u niego kolega Roman, Żyd z Wadowic, a nawet w Kastel Gandolfo kręciła się kobieta z Polski, którą Karol Wojtyła poznał jeszcze na próbach, w Studenckim Teatrze Podziemnym Rapsodium, sprowadzony specjalnie z Polski, w tym celu młody ksiądz Dziwisz, Don Stanislao, dbał jako osobisty kamerdyner papieża o porządek, to znaczy także o to, ażeby zaprzyjaźniona, zanim dawna, z obiecującym krakowskim poetą, artystka nie pokazywała się bez potrzeby co roku na balkonie letniego papieskiego pałacu w papilotach i w różowych bamboszach. Nie byli emigrantami Polacy, którzy z własnej woli wyjeżdżali za komuny do pracy w NRD, a także na Węgry budowali na ochotnika bajkarsko-amurską magistralę BAM w Rosji na Syberii oraz autostrady w rewolucyjnej libii Kaddafiego. W średniowieczu pośrednik żydowski wywoził Słowian do pracy w krajach muzułmańskich, tak samo bez oporów moralnych, jak dzisiaj wywożą Słowian różne prywatne firmy żydowskie do roboty w Imperium Brytyjskim, w zachodnich krajach Unii Europejskiej, u tak zwanego Niemca, w polskiej firmie, w Stanach Zjednoczonych. Oskarżył Żydów o handel niewolnikami chrześcijańskimi Święty Wojciech I ten historyczny fakt Oddaje kolejna ósma tablica Drzwi Królewskich w Gnieźnieńskiej Bazylice Prymasowskiej Za którymi to drzwiami przyjął w 1921 roku Święcenia kapłańskie ksiądz Ignacy Posadzy który kilkanaście lat później z polecenia księdza kardynała Flonda założył Towarzystwo Chrystusowe dla Wychodźców. Noszące obecnie nazwę Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej. Na płaskorzeźbie drzwi gnieźnieńskich biskup Wojciech palcem przekazuje rozsiadłemu na książęcym tronie w koronie, czeskiemu Bolkowi Drugiemu, zwanemu Pobożnym, że tak się nie godzi, żeby przedstawieni za biskupem, dzierżącym w lewej ręce pastorał, dwaj Żydzi, niezdejmujący w obecności księcia oraz biskupa, kapeluszy z głowy, podobno ze względów religijnych, wodzili Słowian, jak psy na smyczy, z pętlami rzemiennymi na szyjach i z dłońmi ujętymi w kajdany. Bo na to pozwalało, podobno im, ich prawo, które mają od Mojżesza. Za księciem, przemawia siłą mur warowny i miecz trzymany przez woja, więc także podnosi książę palec na biskupa, chociaż trzyma się przy tym lewą dłonią niewinnej na piersiach. Z nowej nazwy dawnego Towarzystwa Chrystusowego dla wychodźców mieszającej w sobie niestety pojęcia i ściemniającej istniejący dotychczas w powszechnej świadomości Polaków jasny obraz istoty rzeczy wychodztwa polskiego, oddawany najlepiej i najczęściej samym tylko przywołaniem trzech polskich nazwisk niezwykle mądrego, przenikliwego poety Norwida, myślącego i cierpiącego na zesłaniu w Paryżu za naród zagubionego od dzieciństwa w żydowsko-masońskim cieple matczynego, a potem towiańskiego chowu mistycyzmie Mickiewicza oraz wyraźny obraz rzeczowego księdza moczy gęby z matki Ewy Krawiec córki chłapa z Bogucic koło Czeladzi księdza trzymającego się śląskiego chłapa tak samo mocno jak tylko chłop potrafi trzymać się w ziemi i dlatego kupującego w Teksasie za własne pieniądze tę tak potrzebną do życia chłopu, ziemię dla górnośląskich Polaków spod strzelec opolskich, którym obiecał, że sprowadzi ich na lepsze do nowego świata za ocean gdzie już nawet założył dla nich miasto, Panna Maria? Z tej zmiany nazwa, nazwy Towarzystwa Chrystusowego dla wychodźców na Towarzystwo takie samo, dla Polonii Zagranicznej profituje chyba paradoksalnie najwięcej tak zwana Polonia Krajowa. Czyli że to komunistyczne Towarzystwo Polonia, które po Magdalence zmieniło nazwę na Stowarzyszenie Wspólnota Polska, zachowując pod Stelmachowskim te same zamki historyczne, co miało wcześniej oddane we władanie przez ubowców otrzymujące Wsparcie finansowe państwa na utrzymanie wielu nowych domów Polonii przejadające na różnych imprezach we wszystkich województwach w kraju ponad połowę pomocy finansowej przyznawanej z budżetu Senatu RP oficjalnie na pomoc dla Polonii zagranicznej. W pluralizmie, jaki zakwitł po 1989 roku dla celów praktycznych na ziemiach polskich, ujawnili się z zamiarem pomagania swojej polonii zagranicznej potomkowie hazarów. Nie kolegujący się oficjalnie z agentami Kiszczaka, Żydokomuniści Millera i Kwaśniewskiego. Fundacja Pomocy Polakom na Wschodzie finansowana z kasy Senatu RP, a nie z kieszeni założyciela i szefa tej fundacji Marka Hauschilda gdyż hausschild w żargonie jidysz to po polsku znaczy tylko wywierzka z nazwą domu, np. Na pod wieżynkiem, pod łabędziem itp. Wydzierającego grupie Stelmachowskiego z kasy państwa działkę na przeróżne stypendia, nie wiadomo dla kogo i po co, jak finansowanie bezpłatnej opieki w Polsce, zniżek itd., wszystkiego, co tylko związane, albo przypisze się w przyszłości do karty Polaka, dla tysięcy obywateli ościennych państw, dzielonych z zewnątrz na lepszych i gorszych na uprzywilejowanych swoich i na resztę białoruskich, ukraińskich i litewskich gojów uznanych przez urzędnika warszawskiego mz u za miejscowych. Ostatnio tak się nawet dobrze stało, że zarządzenie, zarządzanie całą tą kasą Przejął z rąk Senatu oficjalnie minister Rady Krzykorski jako szef MSZ-u uzależniając pomoc finansową dla rzeszy anonimowych agentów, różnych tajnych służb rządu RP oraz czynowników Brukseli bezpośrednio od przyjmowania na siebie przez tych ludzi, zadań wynikających z proeuropejskiej, niesuwerennej polityki rządu Rzeczypospolitej Polskiej, zmierzającego jawnie do realizacji masońskich zamierzeń paradowego Pedała, to jest do nieskrępowanego panowania, sprowadzonego do Europy, narodu, ponadnarodowych Europejczyków nad wszystkimi innymi narodami sprowadzanymi w Europie na sposób hazarski do roli obywateli regionalnych i krajowych. Reasumując, dla uznania sługi Bożego Ignacego Posadzego za świętego potrzeba cudu. Nie chodzi przy tym jedynie o powrót zakonu do historycznej, zgodnej z kulturą języka polskiego, poprawnej językowo nazwy. Cod oczekiwany winien objąć swoim ubogacającym oddziaływaniem całą sferę zbudowaną przez dziesięciolecia nagodzącej w istocie w rzymskokatolickie kościół powszechny, a więc w kapłanów i we wiernych obrzydliwej umowie o obsadzaniu stanowisk kościelnych za granicą, która jest obowiązującym reliktem stalinowskiego bezprawia PRL-u i wrogiej działalności tzw. Księży Patriotów, efektem kompromisu zawartego pod przymusem przez świętej pamięci księdza prymasa Wyszyńskiego z żydokomunistyczną ubecją, a nie została przecież dotąd ta przeszłość poddana żadnej ilustracji narodowej ani kościelnej. Nie stała się jeszcze troską Watykanu cała struktura postrzeganej w tym kontekście tzw. polskiej misji katolickiej, która nie będąc narodowa, Polska miesza już w samej nazwie pojęcia, co służy tylko zmieszaniu umysłów i zwiększeniu istniejących już konfliktów, nie ułatwiając życia wychodźcom w cudzym kraju oraz utrudniając integrację dokonywaną przecież w obcym języku, kulturze i w nowych, niesprzyjających warunkach, nie odgrywa z pewnością w najmniejszym nawet stopniu roli moralnej instancji, mogącej wywierać oczekiwaną społecznie potrzebną presję na liberalne, kryptosjonistyczne rządy w Warszawie. Nie wywierając żadnego nacisku, nie grożąc księciu palcem, pasterz przyzwala na nierudzkie traktowanie Polaków. Kościół Episkopat Polski, Polska misja katolicka, wielkie słowa. Z nazwy. Zaś z drugiej strony, dla przykładu, mały rabin w najmniejszym kraju świata, który obok zadań religijnych ma naczelne zadanie narodowe. Stwarzanie warunków do historycznego, jak to się mówi, powrotu wschodnioeuropejskich hazarskich Żydów do Izraela, w którym przeprowadzone ostatnio przez izraelskich naukowców lustracje genetyczne wykazały bardzo dużą zawartość cukru w cukrze, czyli obecność cech genetycznych, tureckich plemion Hazarów, którzy w 8 wieku z szamanizmu i z zabobonów przeszli na wiarę Mojżesza, gdyż sankcjonowała ich w roli panów nad podbijanymi ludami wschodnioeuropejskich Słowian, z którymi nie bawiono się jeszcze naówczas przekomarzania o wyższości pogardy w stosunku do bydła odziedziczonej w krwi matki nad rzekomym antysemityzmem wyssanym z palca przygłupa z Panem Bogiem z Frankfurtu nad Menem o świętym Wojciechu zasłudze chrystusowców szukaniu lepszej doli i niedoli eksilu mówił Stefan Kosiewski. So my, my friends, my city i stood my curse, all on great house I leave a lot that's and every highway, and bored, much more than me, aus der korin weil er wollte da war da bank ja okay i it true we now that's Much love, speaking of it take your footsteps along the way. love learned much more than this, it. more To jest trudne. To jest And now, so sorry, I so, <laughs> the are still sound Find it all, so amazing Don't think I'll be the in a shower on the road, <inaudible> on the, <inaudible> the water, God on the water, the the God through the trials run all the walls of a man who kneels very cautious eyes to blow <laughs>